COM m osiem cztery siedem i trzy radiowy magazyn posiadłość słuchajcie radiowego magazynu posiadłość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 Z rynku nieruchomości. Rezerwa federalna podniosła główną stopę procentową i sygnalizuje dalsze podwyżki w 2017 roku. Spadek liczby budów w listopadzie. Zaufanie firm budowlanych na koniec 2016 roku na najwyższym poziomie od 9 lat. Dyrektor Stowarzyszenia Bankowców Hipotecznych optymistycznie nastawiony do Karsona kierującego Departamentem Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Wzrost zakończonych sądowych konfiskat nieruchomości w październiku. Czy podwyższenie referencyjnej stopy procentowej o 1,4% czwartą przez Rezerwę Federalną to dobra wiadomość? Przewodnicząca Banku Centralnego Janet Yellen nazywa to wotum zaufania w gospodarce. Rezerwa Federalna sygnalizuje, że w 2017 roku nastąpią aż trzy podwyżki stóp procentowych. Działanie banku nie ma bezpośredniego związku z oprocentowaniami kredytów hipotecznych. Jednak rok temu, kiedy to Rezerwa Federalna ostatni raz podniosła stopy, oprocentowanie kredytów spadło w kolejnych tygodniach. Rząd twierdzi, że liczba nowych budów w Ameryce spadła w listopadzie o 18,7% do sezonowo dostosowanego tempa rocznego na poziomie tysięcy jednostek. Ekonomiści spodziewali się zobaczyć roczną stopę na poziomie bliższym 1,230,000. Liczba nowych budów w październiku została skorygowana w górę do 1,340,000 jednostek rocznie. To najwyższy poziom od listopada 2007 roku. Pomimo listopadowego spowolnienia rynku nieruchomości, zaufanie budowniczych kończy rok 2016 dużą nutą optymizmu. Wskaźnik rynku nieruchomości przygotowany przez Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Bank Wells Fargo skoczył w grudniu do najwyższego poziomu od lipca 2005 roku. Wskaźnik ten mierzy zaufanie firm budowlanych na rynku nowych domów jednorodzinnych. Przewodniczący Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów Ed Brady przypisuje wzrost zaufania budowniczych czemuś, co nazywa wpływem powyborczym. Jak mówi, budowniczy mają nadzieję, że Donald Trump zrealizuje swoją wyborczą obietnicę i zminimalizuje uciążliwe przepisy. Prezes i dyrektor Generalny Stowarzyszenia Bankowców Hipotecznych jest przekonany, że Ben Carson będzie w stanie skutecznie zarządzać agencją. David Stevens powiedział stacji MSNBC, że jedną z najważniejszych rzeczy, jaką sekretarz Carson może zrobić, to budować zaufanie. Jego zdaniem Ben Carson może wykorzystać swoje umiejętności medyczne w takich miejscach jak Flint w stanie Michigan, gdzie kryzys służby zdrowia krzyżuje się z kryzysem realnościowym. Mamy więcej dowodów potwierdzających, że kryzys związany z przejęciami nieruchomości się skończył. Najnowszy, comiesięczny raport przygotowany przez CoreLagic stwierdza, że liczba zakończonych przejęć nieruchomości spadła w październiku o 25% w porównaniu do września. Jak wynika z danych liczbowych CoreLogic, łączny poziom zapasów nieruchomości przejętych przez banki spadł o 31,5% w ujęciu rok do roku. W porównaniu do szczytu we wrześniu 2010 roku, wskaźnik zakończonych przejęć jest teraz o prawie 75% niższy. Ha, ha, ha, kupiłem, kupiłem mój własny dom, dom, domeczek, domuszek. A mówili, że to niemożliwe. Ha, ha,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 847, 647, 4 i 30, a w internecie posiadłość.com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 6, 4, 7, 4 i 3, 0.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 C O M 847, 647, 4 i 3 zera.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 AM 1030 WNVR Vernon Hills, Chicago. And AM 1300 WRDZ LaGrange, Chicago. Polska, Radio, Chicago. Słuchacie radiowego magazynu Osiadłość. Radiowy magazyn Posiadłość. Dowiedz się, jak sprzedać korzystnie. Wiadomości z rynku nieruchomości. Rynek nieruchomości w 2017 roku będzie szybszy niż kiedykolwiek wcześniej. Gorący rynek w Nashville, wrze nawet w święta. Listopad bardzo dobrym miesiącem w Waszyngtonie. Prywatyzacja Feni i Freddy mogłyby mieć nieplanowane konsekwencje. Milenialsi najbardziej optymistyczni wobec rynku nieruchomości. Federalna Agencja Finansowania Budownictwa Mieszkaniowego naciska podmioty sponsorowane przez amerykański rząd na obsługę rynku domów modułowych. Przygotuj się na najszybszy rynek realnościowy w historii. Przynajmniej tak twierdzą eksperci w obrocie nieruchomościami, którzy przewidują, że w 2017 roku domy będą sprzedawać się nawet szybciej niż to miało miejsce w 2016 roku. Sprzedaże byłyby jeszcze silniejsze, gdyby na rynku było więcej domów na start, co zaspokoiłoby popyt nabywców z pokolenia milenium. Baby boomersi staną się mniej istotni z ekonomicznego punktu widzenia, w miarę jak milenialsi wyrastają z wieku, w którym kupują pierwsze domy na start. Nie ma co mówić tym w Nashville, że święta to powolna pora roku, jeśli chodzi o sprzedaż domów. Stolica muzyki country jest gorąca. Według Channel 5 News w Nashville, nawet typowo powolny sezon świąteczny nie zaoferował żadnej przerwy. Wygląda więc na to, iż grudzień zakończy się jako najlepszy miesiąc, jakiego Nashville kiedykolwiek doświadczył. Region Waszyngtonu zamyka najsilniejszy rok dla sprzedaży domów od czasu boomu realnościowego. Przez cały rok sprzedaże były tu energiczne, ponieważ ceny w dużej mierze pozostawały na niezmienionym poziomie. Średnia cena wynosi obecnie 407 tysięcy dolarów, co stanowi zaledwie półprocentowy wzrost w porównaniu do poprzedniego roku. Jak wynika z przeprowadzonego badania, sprzedaż 3900 domów w listopadzie stanowiła najwyższy wynik dla jakiegokolwiek listopada od 2008 roku. Jan mnucin, który został mianowany na nowego sekretarza skarbu, obiecał, że nowa administracja podejmie szybkie działania zmierzające do usunięcia Freddie Mac i Fannie Mae spod rządowej kontroli. Mark Hanson z M. Hanson Advisors mówi, że prywatyzacja może nadal przynieść niezamierzone skutki. Jak powiedział w stacji CNBC, jest on za usunięciem Fannie i Freddie spod kontroli rządu, jeśli proces ten zostanie przeprowadzony z należytą ostrożnością. Którzy Amerykanie są najbardziej optymistycznie nastawieni do rynku realnościowego w kraju? Jeśli odpowiedziałeś, że pokolenie milenium, to zgadłeś. Tak przynajmniej wynika z najnowszego badania nastrojów właścicieli domów. Prawie dwie trzecie Amerykanów wyrażają pozytywne opinie na temat rynku nieruchomości, ale wśród milenialsów liczba ta wynosi 74%, co stanowi wzrost o 15 punktów procentowych w porównaniu do ubiegłego roku. To może być tylko pierwszy krok, ale Federalna Agencja Finansowania Budownictwa Mieszkaniowego naciska Fannie Mae i Freddie Mac, aby te zaczęły kupować kredyty na domy modułowe. Agencja wydała ostateczną regulację wdrażającą tzw. przepis duty to serve ustawy federalnej z 1992 roku, która wyraźnie mówi o zaniedbanym rynku domów modułowych. Według gazety National Mortgage News działanie Federalnej Agencji Finansowania Budownictwa Mieszkaniowego tworzy program pilotażowy, w ramach którego Fannie i Freddie otrzymały Mały kredyt na zakup domów modyłowych zabezpieczony w nieruchomościach. Agenci Illinois Star Realtors, Twoimi oczami po rynku nieruchomości.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 4 i 3 zera. Radiowy magazyn Posiadłość. Dowiedz się, jak sprzedać korzystnie. Wiadomości z rynku nieruchomości. Kulawe kaczki kongresu. Czy pomogą? Więcej kredytodawców twierdzi, że warunki udzielania kredytów hipotecznych uległy rozluźnieniu.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 Agenci Illinois Star Realtors. Twoimi oczami po rynku nieruchomości. Glenview. Okazyjnie tani, duży murowany dom.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 847, 647, 4 i 30. 847, 647, 4000. Glenview, okazyjnie tani, duży murowany dom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 4 i 3 zera.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 Radiowy magazyn Posiadłość. Dowiedz się jak sprzedać korzystnie. Najlepsze miasta w każdym stanie na zakup domu. Jak zapewne każdy potencjalny nabywca domu wie, przy zakupie nowego domu chodzi o coś więcej niż tylko cena wywoławcza. Trzeba zadać sobie pytanie. Czy ta okolica ma dobry system edukacji publicznej? Czy dzielnica jest bezpieczna? Ile będę płacić podatku od nieruchomości? Czy mój dom będzie w przyszłości więcej wart, gdy nadejdzie czas, aby go sprzedać? Aby pomóc tym, którzy szukają domu, gobankingrates.com określiło najlepsze miasto na zakup domu w każdym stanie, biorąc pod uwagę różne czynniki, w tym okręgi szkolne, podatki od nieruchomości, ceny domów i dochody. W celu sporządzenia listy gobankingrates.com zidentyfikowało trzy miasta w każdym ze Stanów oraz dystrykcie Kolumbii z najlepiej ocenianymi okręgami szkolnymi. Następnie gobankingrates.com wykorzystało następujące czynniki w celu ustalenia najlepszego miasta w każdym stanie. Numer 1 średnia wysokość podatku od nieruchomości 2. Średnia cena wywoławcza za dom. 3. Średni dochód gospodarstwa domowego w latach 2010-2014, pochodzący z Biura spraw Ewidencji Ludności. Na podstawie tych trzech czynników badanie wytypowało najlepsze miasto spośród trzech dla każdego stanu. Stany, które zostały pominięte ze względu na niewystarczającą ilość danych to Alaska, Montana i Hawaje. Analizie poddano 12 czynników, które podzielono na 5 kategorii. Praca i dochód. Średni dochód gospodarstw domowych oraz stanowa stopa bezrobocia. Rynek realnościowy. Średnia cena wywoławcza za dom i obowiązujący podatek od nieruchomości. Styl życia. Stanowa stawka podatkowa, roczne koszty opieki nad dzieckiem, koszt artykułów spożywczych oraz oceny okręgów szkolnych. Opieka zdrowotna. Średnia rodzinna składka na ubezpieczenie zdrowotne i procentowa składka pracodawcy na ubezpieczenie zdrowotne pracowników. Bezpieczeństwo. Wskaźniki przestępstw z użyciem przemocy i wskaźniki przestępczości względem mienia. Każda kategoria została oceniana w znormalizowanej skali od 0 do 100, gdzie 0 oznacza wynik najgorszy. Krajowe średnie wyniki dla każdej kategorii są następujące. 1. Praca i dochód – 46. Rynek realnościowy – 68. Styl życia – 57. Opieka zdrowotna – 55. Bezpieczeństwo – 60. Oto trzy najgorsze stany. Numer 51. Dystrykt Kolumbii. 50 to Kalifornia. Numer 49 to nasz stan Illinois. Wynik w kategorii praca i dochód w Illinois to 32 punkty. Rynek realnościowy to 43 punkty. Styl życia to 53 punkty. Opieka zdrowotna to 45 punktów. Bezpieczeństwo 67 punktów. Illinois nie jest jednym z najlepszych stanów do życia, jeśli chcesz wieść lepsze życie rodzinne. Stan ten ma słaby wynik, jeśli chodzi o pracę i dochód, po części z powodu ponad 6% stopy bezrobocia, która zajmuje trzecią pozycję na liście. Rynek nieruchomości w Illinois może być przeszkodą do lepszego życia, ale nie z powodu cen wywoławczych. Średnia cena domu wynosi tu jedynie 209 500 dolarów. Z kolei podatek od nieruchomości na poziomie 2,32% jest drugim co do wielkości w skali kraju, co ma negatywny wpływ na wynik w kategorii rynek realnościowy w Illinois. Trzy najlepsze stany to Delaware w kategorii Praca i Dochód 61, Rynek Realnościowy 79, Styl Życia 71, Opieka Zdrowotna 57, Bezpieczeństwo 55. Podatki w Delaware mogą naprawdę pomóc rodzinie zaoszczędzić pieniądze, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, iż stan ten ma czwarty najniższy średni podatek od nieruchomości w USA oraz zerowy podatek od sprzedaży. Jeśli chodzi o opiekę zdrowotną, Delaware nie radzi sobie tak dobrze z zapewnieniem niskich składek, ale za to składki pracodawcy na ubezpieczenie zdrowotne wynoszą 76%, co sprawia, że wynik ten jest jednym z lepszych w porównaniu do większości stanów. Choć wynik stanu w kategorii Bezpieczeństwo nie jest najlepszy, Delaware oferuje wystarczająco dużo korzyści, by zasłużyć na miano trzeciego, najlepszego stanu, w którym typowa rodzina może żyć lepiej. Drugim stanem na liście to Dakota Północna. Wynik w kategorii Praca i Dochód 67, Rynek Realnościowy 69, Styl Życia 61, Opieka Zdrowotna 68, Bezpieczeństwo 67. Pomimo, iż Dakota Północna nie zajmuje pierwszego miejsca w żadnej kategorii lub liczbie zdobytych punktów, to po przeanalizowaniu wszystkich czynników łącznie, Stanten zajmuje drugie miejsce na liście. Dakota Północna plasuje się w pierwszej dziesiątce ze względu na jej wynik w kategorii opieka zdrowotna oraz praca i dochód. Stanten może również pochwalić się czwartą najniższą stopą bezrobocia w kraju. Numer jeden to New Hampshire. Wynik w kategorii praca i dochód 87. Rynek realnościowy – 42, styl życia – 83, opieka zdrowotna – 39 i bezpieczeństwo – 69. Numerem 1 wśród najlepszych stanów do zamieszkania przez rodzinę jest New Hampshire. Rodziców ucieszą niskie wskaźniki przestępczości w tym stanie, wysoko oceniane szkoły i niskie koszty opieki nad dzieckiem. Artykuły spożywcze nie są tu najtańsze, szóste na liście, ale New Hampshire może za to pochwalić się zerowym podatkiem od sprzedaży, dzięki któremu stan osiągnął najlepszy wynik z kategorii styl życia. Główną wadą New Hampshire jest nieco ponad dwuprocentowy podatek od nieruchomości, trzeci co do wielkości w całym kraju. Mimo to New Hampshire zajmuje pierwsze miejsce pod względem pracy i dochodu. Tu stopa bezrobocia jest drugą najniższą w skali kraju i wyprzedza ją jedynie Dakota Południowa. W przypadku dochodu stan ten może pochwalić się ósmym co do wielkości średnim wynikiem w kraju. Jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas. Sprzedajemy szybko, sprawnie, profesjonalnie. Pełny serwis od A do Z.